Dawno, dawno temu, przed erą internetu, telewizji, radia i telefonu, ludzie przekazywali sobie informacje w formie ustnej, pisemnej, a nawet używali do tego sygnałów dymnych. Wiadomość taka zwykle odczytywana była z pewnym opóźnieniem. Niekiedy, aczkolwiek rzadko udawało się pobijać rekordy poczty polskiej i listy docierały z półrocznym opóźnieniem. Dziś... Wystarczy napisać informacje w świecie elektronicznym, by ta z prędkością światła rozeszła się po ziemskim globie. Tak właśnie stało się z wiadomością dotyczącą zakończenia działalności podcastu Kontrastacja. W pewnych kręgach zapanował nieopisany smutek. Musicie wiedzieć, że w związku z tym odczuwam wzruszenie po tysiąckroć, ponieważ powoli spływają depesze kondolencyjne towarzyszące odejściu ze sceny kontrastacji. Między innymi mam tu e-mail od zespołu Google, napisał też Marian Krzaklewski, Beata Kozidrak, Chester Bennington z zespołu Linking Park, a także jest list od Kurta Cobaina, ale to chyba jakaś pomyłka. Oprócz listów elektronicznych cały czas dochodzą wiadomości o pamiątkach, jakie znane i nieznane osoby postanowiły podarować podcastowi kontrstacja. W tym zrzeszenie działkowców ze Szczytna podarowało 15 kg jabłek, marchwi i przecieru pomidorowego. A Zakład Usług Leśnych w Nowym Gizewie podarował podcastowi wagon igliwia mchu i porostów. Natomiast Związek Komunikacji Miejskiej w Szczytnie przekazał parę głupików. Na liście jest też przedszkole tęczowa dolinka, której pociechy podarowały trzy parki chomików, robionych na drutach. Wielkie brawa dla kreatywnych dzieci. Widać więc, że nastąpiło wielkie poruszenie wśród słuchaczy w związku z tą zmianą. Jednak najważniejszą wiadomością, jaką mam do przekazania, to, że sam podcast będzie trwał. Tyle, że w nowej odsłonie, w tym internetowej, graficznej, zmieni się też podkład muzyczny, a także dżingiel, ale to jeszcze chwil kilka, zanim to nastąpi. Nie zmieni się za to forma podcastu, jak i mój głos. Choć na prośbę papy z podcastu Papa Cafe postaram się i z tym coś zrobić. Na koniec przypominam więc o zmianie kanału RSS. Można to zrobić wchodząc na nową stronę www.ernetcast.pl Cast pisząc przez literkę C lub znajdziecie informacje na stronie katalogpodcastów.pl A ze swojej strony liczę też na jakąś króciutką wzmiankę o zaistniałej sytuacji w stacji kontroli podcastów Podcastofon. To by było na tyle. Jutrzejszy odcinek pojawi się na obu kanałach RSS, a za tydzień kontrstacja całkowicie zmienia się w nowy twór. Ernet Cast. Zapraszam.